Odcinek 15. Z końcem czerwca car rozpoczął działania wojenne, a jego posłowie oświadczali tymczasem butnie, że gdy przedłożone warunki nie usatysfakcjonują Polaków, to i za pięćdziesiąt lat nie wyjdzie kolejne poselstwo. Rozgniewany Batory odpowiadał – mniej całych inflant mało. Nie bacząc na rozpoczęcie działań wojennych, Posewino podążył przez Smoleńsk do Staricy nad Wołgą, Tutaj po raz pierwszy miało dojść do spotkania z Iwanem IV. Tymczasem członkowie jego poselstwa nie mieli najlepszego wyobrażenia o państwie moskiewskim, przez które przejechali, a które tak pilnie obserwowali. Jeden z nich, Paolo Campani, napisał później obszerną relację, w której nie szczędził gospodarzy. Powitanie wysłanników papieskich było doskonale zorganizowane. Okazywano im wiele uprzejmości, witając prawie jak władców państw dzielnych. Posywino dziwił się tylko, że podróż odbywa się w nader nierównym tempie i nierównymi etapami. W jednym dniu konie pędziły jak szalone, zmieniano zaprzęgi, popędzano służbę, jechano aż do zmroku, w innym konie wlokły się noga za nogą, a sama jazda trwała bardzo krótko. Jezuita nie wiedział, że było to spowodowane kilkakrotną zmianą terminu przyjęcia poselstwa przez Iwana IV., Wreszcie, 18 sierpnia, powozy dotarły do staricy. Na mile przed miastem posłów oczekiwało trzech bogato odzianych wysłanników cara w towarzystwie trzystu jeźdźców. Wręczyli posywinowi dar ciemnomaścistego konia z uprzężą i siodłem zdobionym srebrem. Jeszcze w tym samym dniu wydano ucztę na cześć poselstwa. Obowiązki gospodarza sprawował w imieniu cara młody stolnik Iwan Bielski. Sam władca przyjął posłów dwa dni później, 20 sierpnia. Przepych i wspaniałość uroczystości wzbudziły słuszne podejrzenia Posewina, że chodziło o wywołanie odpowiedniego wrażenia na członkach misji mediacyjnej. Car siedział na bogato zdobionym tronie, spoczywającym na dwustopniowym podwyższeniu. Posewino pisał o Iwanie IV. Jego ubranie wyróżniało się spośród innych blaskiem i wspaniałością. W złote szaty wszyte były drogie kamienie. Z ramion zwisał płaszcz wykonany w taki sam sposób. Na każdym palcu znajdowały się po dwa, trzy pierścienie. W ręku trzymał srebrny posoch, podobny do pastorału, także wysadzany kosztownościami. Miękkie buty o zagiętych końcach, podobnych do ptasich dziobów, również ozdobiono szlachetnymi kamieniami. Miał na sobie dwa łańcuchy składające się ze złotych, kolistych ogniwek i klejnotów. Jeden z łańcuchów zwisał aż na piersi, na drugim, krótszym, wisiał krzyż ze złota długości dłoni, szeroki na dwa palce. Z lewej strony monarchy, na tronie niższym niż poprzedni, siedział carewicz Iwan. Po wypowiedzeniu formuł powitalnych i ucałowaniu ręki cesarskiej – Posebino przekazał władcy przywiezione podarunki, z których wyróżniały się kryształowy krucyfiks z osadzoną w nim relikwią, cząstką krzyża, na którym zmarł Chrystus. — To dar godny papieża! — wykrzyknął Iwan IV. Pretraktację rozpoczęto jeszcze w tym samym dniu. Stronę rosyjską reprezentowali Wasyl Ziusin, Roman Piwow oraz diacy Andrzej Szczełkałow i Atamazy Diemianow oraz Iwan Streszniew. Najpierw głos zabrał possewino i w ciągu półgodzinnego wystąpienia, tłumaczonego na rosyjski, wyjaśnił zamiary papieża. Przypomniał obietnicę Iwana IV wyprawienia się przeciw półksiężycowi wraz z państwami przyszłej koalicji antytureckiej. Prosił o udzielenie prawa swobodnego przejazdu przez ziemię rosyjskie posłom papieskim do Persji lub hanatów tatarskich. Wnosił na to wydanie katolikom zezwolenia na prowadzenie handlu w państwie moskiewskim i na wybudowanie kościoła obrządku rzymskokatolickiego. Nalegał wreszcie, by car uznał zwierzchnictwo papieża i nawrócił się na katolicyzm. Rozmowy przerwano na czas uczty. Jezuici otwierali szeroko oczy, chłonąc z ciekawością nowe dla nich obyczaje. Przy stole liczono się jedynie z ważniejszymi osobistościami, Doradcami cara, gdy reszta kotłowała się tłumnie na pośredniejszych miejscach, co chwilę służba podawała komuś smakowity kęs jedzenia czy półmisek z potrawą, wypowiadając sakramentalną formułę – Wielki Gosudar obdarza cię miłością. Obdarowany wstawał, skłaniał się przed władcą i mówił – Biję mu czołem. Podobnie działo się przy toastach wznoszonych przez Iwana. Ten, którego zdrowie pito, Musiał wyjść na środek sali biesiadny i tam, skłoniwszy się, pić do dna pod bacznym wzrokiem cara. W ciągu dwóch godzin trwania uczty spełniono około sześćdziesięciu takich toastów. Pod koniec przyjęcia lekko podchmielony Iwan IV wygłosił przemówienie, w którym przypominał, że jego przodkowie żyli z papieżami w przyjaźni. Oświadczył także, że skoro papież jest zwierzchnikiem całego świata chrześcijańskiego i namiestnikiem Chrystusa na ziemi, winno się uznać jego władzę i kompetencje w sprawach wiary. O dziwo, to publiczne wypowiedzenie się przeciw prawosławiu nie wywołało żadnych protestów, nawet ze strony licznie zgromadzonego miejscowego duchowieństwa. Wszyscy chyba zdawali sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z manewrem taktycznym, mającym przychylnie usposobić mediatorów do cara. Bo Sywina pocieszał się później, że wprawdzie mowa ta nie była wypowiedziana szczerze, lecz wywołana bieżącymi potrzebami. Ukazały to jasno jej następstwa. Przecież dała temu ludowi wyobrażenie o jego świętobliwości. Car nalegał, by jezuita jak najszybciej przystąpił do czynności mediacyjnych. Coraz wyraźniej pojawiało się przed nim widmo nowej porażki, a nawet tym razem być może całkowitej i nieodwracalnej klęski. Szwedzi grasowali w Karelii i Estonii, pojawiali się na pograniczu inflanskim. Batory wyruszył przeciw Pskowowi z przeszło 40-tysięczną armią. Początkowo myślał nawet, by uderzyć prosto na Nowogród, gdyż otrzymał stamtąd wieści o wyrażonej przez jego mieszkańców chęci poddania się królowi polskiemu. Zbyt niebezpieczne i ryzykowne wydawało się jednak pozostawienie za sobą nienaruszonych głównych sił rosyjskich skoncentrowanych właśnie w Pskowie. Jak wiemy, Posewino dotarł do Staricy 18 sierpnia. Batory znalazł się pod murami Pskowa 8 dni później. Miasto było dobrze ufortyfikowane. Opowiadano też, iż była to pierwsza twierdza moskiewska. Umocnienia restaurowano bez przerwy, a garnizon dysponował silną artylerią. Krążyły wieści, że liczebność załogi dorównywała liczbie oblegających, a być może nawet ją przewyższała. Początkowo król był przekonany o słabości obrońców. Wkrótce przecież zorientował się, że tym razem będzie miał do czynienia z najtrudniejszym w kampaniach moskiewskich orzechem do zgryzienia, zwłaszcza, że nie rozporządzał ani dostatecznymi zapasami prochu, ani też żywności. Obroną miasta dowodzili książęta szuiscy, Iwan i Wasylo Przydomku Skopin. Znaleźć tu można było również innych wojewodów carskich, Nikitę Pleszczejewa, Andrzeja Chworostynina oraz jednego z książąt Rostowskich. Wszyscy związali się przysięgą, że nie poddadzą Pskowa Batoremu. Podobną przysięgę złożył miejscowy garnizon. W Nowogrodzie i Rrzewie stały armie posiłkowe gotowe do przyjścia z pomocą w razie potrzeby. Mimo to król spodziewał się, że do szturmu można będzie przystąpić w sposób wypróbowany w latach poprzednich, Niemal natychmiast po dotarciu do murów miejskich, tym razem jednak atak nie przyniósł żadnych rezultatów. Nacierających przerzedził gęsty ogień artylerii fortecznej. Kolejny szturm należało przygotować znacznie staranniej. Za pomocą kłód szczepionych łańcuchami przegrodzono rzekę Wieliką, odcinając psków od jeziora Pejpus. Zaczęto kopać rowy, sypać szańce i wznosić stanowiska artylerii. Rosjanie mieli oblegających jak na dłoni. Dzięki temu potrafili określić przyszły kierunek głównego uderzenia i odpowiednio się do tego przygotować. Za pierwszym wałem obronnym wzniesiono następny, obsadzając go załogą wypróbowaną w dotychczasowych starciach i zdecydowaną na desperacką bronę do końca. Woli wytrwania umacniało ją duchowieństwo z bezprzykładnym męstwem, nie bacząc na wybuchające pociski odprawiające nabożeństwa, organizujące procesje i kropiące wodą święconą ziemię, której miano bronić, 7 września artyleria polska przez kilka godzin ostrzeliwała z ciężkich dział niewielki odcinek murów między basztami Pokrowską i Swinną rozbijając go w kilku miejscach nazajutrz najwięksi śmiałkowie, zachęceni przez swych dowódców obiecujących im bogate łupy, Wdarli się do miasta mimo zaciekłego oporu załogi i zdobyli obydwie wieże, zawieszając na nich chorągwie królewskie. Wydawało się, że psków zostanie wkrótce zdobyty. Rosjanie wycofywali się w nieładzie. Powstrzymał ich dopiero książę Iwan Szujski, który pokrwawiony rzucił się w największy wir walki oraz ichumen Peczorskiej Ławry w Kijowie Tichon, powstrzymujący uciekinierów widokiem ikon i relikwii świętych. Wkrótce potem wyleciała w powietrze jedna ze zdobytych baszt, grzebiąc w swoich ruinach triumfujące już oddziały. Druga, broniona przez Węgrów, pozostała w ich rękach jedynie kilka godzin dłużej. Bitwa toczyła się aż do późnego wieczora, jednak już poza murami miasta. Batory nie rezygnował. Rozkazał czynić przygotowania do nowego ataku. Przeciągnęły się one aż do trzeciej dekady października, kiedy to nadciągnęli z posiłkami wracający z głębokiego rajdu przez ziemie moskiewskie Krzysztof Radziwił i Filon Kmita. Przywitano ich wprawdzie radośnie, lecz o kolejnym ataku myślano z niechęcią. Zmieniła się pogoda, chwyciły pierwsze przymrozki mocno dające się we znaki oblegającym wojskom. Szlak ta zaczęła się burzyć, występując w szczególności przeciw kanclerzowi Zamojskiemu, któremu król powierzył niewdzięczną misję spacyfikowania rokoszowych nastrojów Nie wiedziano o tym, że car także przemyśliwał o rychłym zakończeniu działań wojennych Tym razem udało mu się zatrzymać Batorego, ale z kolei Szwedzi zdobyli Narwę, Iwan Gorod, Jam i Koporje. Państwo moskiewskie, szarpane przez sąsiadów, traciło jedną twierdzę po drugiej Również psków nie utrzymałby się zapewne dłużej niż kilka miesięcy Possewino miał więc ułatwione zadanie. Wprawdzie bowiem Batory, jak i Zamojski, kontynuowaliby z pewnością działania wojenne, jednak musieli liczyć się z nastrojami w obozie i opinią w kraju. Przywiezione przez jezuitę propozycje Iwana sprowadzały się do oddania Rzeczypospolitej 66 miast w Inflantach, a oprócz tego wielkich łuk, Zawołocza, Newla, Wieliża i hełmu. Na ziemi Inflandzkiej chciał zatrzymać w swoim posiadaniu 35 osad miejskich. Sprawę ewentualnego uznania zwierzchnictwa Rzymu, Iwan IV pozostawiał do spokojniejszych czasów, które miały nastąpić po zawarciu traktatu pokojowego. Oczywiście nie zamierzał zmieniać wiary, a possewino był dla niego tylko wygodnym narzędziem, przy pomocy którego mógł wytargować znośniejsze warunki pokoju. Possewinowi towarzyszyli pełnomocnicy carscy, Książę Dymitr Jelecki i wysoki urzędnik Roman Alferiew. Ci z kolei mieli instrukcje, które różniły się od wiezionych przez jezuitów. Iwan proponował w nich, jednak tylko w razie nieustępliwości Polaków, oddanie całych Infland przy zachowaniu zdobyczy rosyjskich i nie włączaniu do tekstu traktatu jakichkolwiek spraw wiążących się z wojną szwedzko-rosyjską. Car miał nadzieję, że po zawarciu pokoju z Rzeczpospolitą uda mu się pokonać Szwedów i odebrać wywalczone przez nich zdobycze. Stronę polską w rokowaniach reprezentowali Janusz Zbaraski, Albrecht Radziwił oraz Michał Haraburda. Interesów szwedzkich miał pilnować Krzysztof Warszewicki. Pertraktacje rozpoczęły się w połowie grudnia 1581 roku w Kiwerowej Chorce, wiosce położonej między Pskowem a Jamem Zapolskim. Króla nie było już w tym czasie w obozie. Z początkiem miesiąca wyjechał do kraju, by osobiście dopilnować uchwalenia podatków na nową wojnę, a właściwie na dokończenie zaczętej kampanii. W związku z tym poselstwo polskie otrzymało surową instrukcję, by nie ustępować nieprzyjacielowi ani piędzi inflant. Miał to być zresztą jedynie warunek wstępny, którego przyjęcie decydowało o udziale Polaków w rokowaniach. Już w czasie pierwszego spotkania doszło do ostrej wymiany zdań, kiedy delegacja rosyjska zaczęła mówić o chęci zatrzymania części ziem inflanckich, odpowiedziano jej natychmiast Zdaje się, że przysłano was dla prowadzenia pertraktacji, a nie dla próżnej gadaniny. Król rozkazał nam zakończyć wszystko w ciągu trzech dni posłowie Rzeczypospolitej chcieli opuścić miejsce rokowań i posywilo musiał użyć wszystkich swoich talentów, by nie dopuścić do zerwania rozmów. Pertraktacje pełne wzajemnych wymówek i oskarżeń trwały przez przyszło trzy tygodnie. Posłowie Iwana starali się utrzymać dorpad przy Rosji, a jednocześnie nie dopuścić do uwzględnienia w traktacie interesów szwedzkich. Polacy żądali prócz inflant zwrotu wydatków poniesionych na wojnę o okluczył między stanowiskami obydwu stron, ale zniechęcony fiaskiem misji mającej doprowadzić do Unii Kościelnej, częściej opowiadał się po stronie polskiej. Wreszcie Zamojski, zniecierpliwiony przeciągającymi się rozmowami i bezpłodną wymianą zdań, zażądał natychmiastowego zawarcia układu. W przeciwnym razie zagroził bezwłocznym wznowieniem działań wojennych. Zamyski znajdował się wówczas w trudniejszej sytuacji niż posłowie. Był nie tylko kanclerzem, lecz i hetmanem wielkim koronnym. Po odjeździe króla na jego barkach spoczęła cała odpowiedzialność za powodzenie wyprawy pskowskiej, bądź też za doprowadzenie do zawieszenia działań wojennych na warunkach przedstawionych przez stronę polską. W obozie pod Pskowem działo się coraz gorzej – Ludzie zamarzali na śmierć, a liczne wycieczki obrońców oblężonego miasta dawały się mocno we znaki wojskom polskim. Niewiele brakowało, by jedna z nich zakończyła się całkowitym pogromem zaskoczonych żołnierzy. Sytuację uratowała w ostatniej chwili jazda utrzymywana w stałym pogotowiu. Jelecki i Alferiew przestraszyli się kanclerskiego ultimatum. Zdawali sobie sprawę z fatalnych konsekwencji powrotu do Iwana bez podpisanego traktatu. W państwie moskiewskim karano śmiercią za znacznie mniejsze przewinienia. Wyciągnęli więc tajną instrukcję otrzymaną na odjezdem od cara i po krótkich już targach wyrazili zgodę na ostateczny tekst układu. Rozejm podpisany 6 stycznia 1582 roku w Jamie Zapolskim obowiązywać miał przez 10 lat – Rzeczpospolita otrzymywała Inflanty, Połock i Wielisz. Przy Rosji pozostawały Wielkie Łuki, Zawołocze, Newel, Hełm oraz szereg miast położonych w ziemi pskowskiej. O Szwecji traktat nie wspominał. Niewiele jednak brakowało, by mimo uzgodnienia spraw zasadniczych rozmowy zostały zerwane. Spór powstał w związku z tytulaturą używaną przez obydwu władców. Nie chodziło jednak tym razem o drugorzędne sprawy protokolarne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, lecz o coś znacznie poważniejszego. Po pierwsze, Rosjanie żądali, aby Batory nie oponował przeciw używaniu przez Iwana IV tytułu carskiego, a więc cesarskiego. Posywinos sprzeciwił się temu, twierdząc, że monarsz rosyjskiemu potrzebne jest do tego odpowiednie zezwolenie papieskie. Jezuita chciał przy okazji upiec własną pieczeń. Grzegorz XIII dałby takie zezwolenie z ochotą, jednak pod warunkiem zawarcia Unii Kościelnej. Po drugie, Polacy wyrażali sprzeciw wobec zachowania przez cara tytułu władcy Inflant i Smoleńszczyzny. Pozostawienie ich w oficjalnym dokumencie sygnowanym przez wszystkich zainteresowanych oznaczałoby uznanie pretensji moskiewskich do ziem, które w większości znalazły się teraz pod panowaniem polskim. Ponadto to, po poczuł się urażony nazwaniem go posłem papieża Grzegorza XIII. Traktujecie go, krzyczał, jak zwykłego popa, gdy tymczasem inni władcy chrześcijańscy tytułują go namiestnikiem Chrystusa na ziemi i nauczycielem wszystkich wiernych. Do kolejnej sysii doszło, kiedy Rosjanie chcieli włączyć do tekstu traktatu stwierdzenie o ustąpieniu Batoremu przez cara Infland i Kurlandii, jak można się domyślać, miało ono stanowić dodatkowe potwierdzenie praw Iwana IV do ziem utraconych w wojnie. Posybino zdenerwował się i nie bacząc na szaty duchowne oraz godność mediatora, wyrwał dokument z rąk posłów moskiewskich, wyrzucił go za drzwi, a Jeleckiego chwycił za kołnierz i przewrócił na ziemię, obrywając mu przy tym kilka guzików. Wynoście się stąd, wołał. Nie chcę z wami więcej rozmawiać. Natychmiast po tej scenie, gdy Alferiew i Jelecki powrócili do swoich kwater, przysłano do nich gońca z żądaniem opuszczenia miejsca pertraktacji. Negocjatorzy nie mieli innego wyjścia, jak tylko z pokorą przyjąć spadające na nich ciosy i zgodzić się na wszystko. Udało im się uzyskać jedynie wprowadzenie odpowiedniej tytulatury Iwana IV do rosyjskiego tekstu traktatu. Z zawartego układu nie była zadowolona ani strona rosyjska, ani Polacy. Batory marzył o rozbiciu potęgi moskiewskiej. Kto wie, czy nie udałoby mu się tego dokonać, gdyby nie coraz jawniej okazywana przez szlachtę polską niechęć do kontynuowania wojny poza granicami Rzeczypospolitej i gdyby nie mediacyjna akcja papiestwa. Iwan IV tracił poważną część z tego terytorium, oraz ziemie, które zamierzał panować, a które stanowiły pomost prowadzący do wybrzeży bałtyckich. Był jednak bezsilny. Zorientował się też, że nie może liczyć na nikogo ze swych ludzi. Po wielu latach represji pozostał sam, nadal nieufny wobec otoczenia i wszędzie węszący zdradę. W połowie 82 roku zjawił się w Moskwie książę z Baraski. Najbardziej krewki z negocjatorów polskich, a zarazem całkowicie oddany królewskim planom rozbicia Rosji. Przyjechał nie tylko po to, by uzyskać zaprzysiężenie traktatu rozejmowego, lecz przywiózł również nowe dezyderaty królewskie. Batory żądał od Iwana przyrzeczenia powstrzymania się od walko o Estonię. Formalnie postulat ten został spełniony. Ale mimo to na granicy polsko-rosyjskiej nieustannie wybuchały nowe konflikty, a pograniczni wojewodowie na własną rękę przedsiębrali niszczycielskie wypady na terytorium sąsiada. Po zawarciu układu w jamie zapolskim powrócił na dwór carski Antonio Possewino, by kontynuować rozmowy w sprawie przyszłej Unii Kościelnej. W Moskwie był już 14 lutego 1982 roku Iwan IV, jak pamiętamy, Obiecał wrócić do tej sprawy po zaprzestaniu działań wojennych. Chwila taka nadeszła. Posywino został także upoważniony przez Batorego do rozpoczęcia pertraktacji i wysądowania opinii Rosjan w sprawie wspólnej polsko-moskiewskiej wyprawy przeciw Krymowi. Tatarzy bowiem, znalazłszy pretekst do napaści na rzecz pospolitą w najazdach Kozaków Zaporowskich, część ich znajdowała się przecież na żołdzie królewskim, na hanat corocznie pustoszyli polskie ziemie kresowe. Batory proponował również, by w wojnie przeciw Krymowi obydwie strony mogły korzystać z prawa przemarszu własnych wojsk przez ziemię sojusznika. Iwan wykręcił się od rozmów na ten temat, stwierdzając, że po pierwsze jego żołnierze są zmęczeni walką z Batorym i z niechęcią przyjęliby wiadomość o nowej wojnie. Po drugie, finalizuje właśnie pretraktację w sprawie zawarcia pokoju z Hanem i po trzecie, jeśli król rzeczywiście chciałby doprowadzić do zawarcia przymierza, przysłałby swoich pełnomocników, a nie wyręczałby się osobą trzecią. Posebino, niezrażony pierwszym niepowodzeniem, powrócił do rozmów o religii. Proponował spotkanie w cztery oczy. Nie powiodło mu się i tym razem. Nie pomogły wspaniałe miraże jedności świata chrześcijańskiego, jakie roztaczał przed carem. I Iwan oświadczył, że jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do kłótni w sprawach wiary, a poza tym nie zamierza zmieniać wyznania na starość. Mam już przeszło pięćdziesiąt lat i nie dostrzegam wystarczających powodów do zmiany religii. Większego państwa, o jakim mi tu opowiadasz, też sobie nie życzę. Na tamtym świecie zadowolę się małym, a na tym nie zamierzam panować nad wszechświatem. Takie pokusy prowadzą tylko do grzechu, Mówił z udawaną skromnością Nie możemy decydować o tak ważnych sprawach Bez błogosławieństwa Ojca Naszego Sługi Bożego, Metropolity I całego świątobliwego Soboru Mówił jeszcze Widzę, że masz brodę przystrzyżoną A u nas nawet mnichom nie wolno tego czynić — Wasz papież każe nosić się na tronie i całować w pantofel, na którym wyobrażono Chrystusa ukrzyżowanego. Co za wyniosłość i pychał tego rzekomo pokornego pasterza chrześcijańskiego. Possewino próbował przerwać tyradę carską, mówiąc — Papież jest głową chrześcijan i nauczycielem wszystkich prawowiernych monarchów. Ciebie, władco, też szanujemy i czcimy jako następcę monomacha, a ojców świętych — Przerwał mu Iwan Jeden jest tylko ojciec wszystkich chrześcijan Bóg Nas, władców ziemskich Należy czcić według praw świeckich Uczniowie apostolscy zaś winni uczyć pokory Należą się nam honory monarsze Papieżom i patriarchom biskupie Szanujemy naszego metropolitę I prosimy go o błogosławieństwo Lecz on chodzi po ziemi I nie wynosi się ponad carów — Papież, który każe się nosić na tronie jak na obłoku, który udaje anioła, który nie żyje według zasad chrześcijańskich, wilkiem jest, a nie papieżem. Oburzony jezuita wykrzyknął — Jeśli papież jest dla ciebie, panie, wilkiem, to już nie mam nic do powiedzenia. — Oto i przyczyna, dla której nie chciałem z tobą mówić o sprawach wiary — odparł Iwan — nie nazwałem zresztą wilkiem Grzegorza XIII, lecz takiego papieża, który nie postępuje zgodnie z naukami Chrystusa, A teraz nie mówmy już o tym. W czasie następnej audiencji Possewina, widząc fiasko swoich starań o zawarcie Unii, prosił cara o wydanie zezwolenia na wybudowanie w Moskwie kościoła rzymskokatolickiego, oraz wysyłanie do Rzymu kilkunastu młodych ludzi, by mogli nauczyć się łaciny, pomogli w prowadzeniu korespondencji z Moskwą i poznali obyczaje zachodnioeuropejskie. Sądził, że w ten sposób uda mu się oswoić Rosjan z religią katolicką. Monarcha odmówił i tym razem oświadczając, że nie jest rzeczą możliwą w krótkim czasie zebrać grupę młodzieży odpowiednio przygotowanej do takiej podróży – Zwrócił także uwagę jezuity na to, że w państwie moskiewskim istnieją obok siebie różne religie i nikt nie przeszkadza poddanym w ich wyznawaniu. Na zakończenie powiedział – tak jednak jeszcze nie było, aby stawiać w państwie naszym świątynię dla niewiernych. Posewino opuścił Moskwę 14 marca 82 roku. W drodze powrotnej do Rzymu Towarzyszyło mu poselstwo rosyjskie, kierowane przez Jakuba Mołwianinowa i podjaczego Tiszynę Wasiliewa. W Wiedniu wręczono cesarzowi Rudolfowi II list cara, nawołujący do wspólnej wyprawy przeciw Turkom. W Rzymie podróżnicy stanęli w połowie września i po trzech dniach zostali przyjęci przez papieża. W tajnej instrukcji, danej posłom na odjeznym. Iwan IV nakazywał zaprzeczać spodziewanym zarzutom posywina w związku z moskiewską kłótnią z carem. Monarcha nie zamierzał przedstawić Grzegorzowi XIII żadnych innych propozycji, poza tymi, które już wyłuszczył w rozmowie z jego wysłannikiem przed kilkoma miesiącami. Posłowie powrócili do Moskwy w pierwszych dniach stycznia następnego roku – ich wizyta w Rzymie nie wniosła żadnych nowych elementów do polityki zarówno stolicy apostolskiej, jak i Rosji. Po powrocie złożyli obszerną relację o swojej wyprawie. W tym czasie po Europie krążyły już pierwsze wieści o nowej zbrodni Iwana IV, zabiciu własnego syna. Rozdział siódmy. Bilans W końcu 1581 roku car w przystępie gniewu zabił swojego syna Iwana. Okoliczności tej śmierci nie zostały wyjaśnione do dnia dzisiejszego. Carewicz był niemal wierną kopią ojca. Urodzony w 1554 roku z pierwszego małżeństwa groźnego, Postępował z równą bezwzględnością i okrucieństwem jak monarcha, należąc do pierwszoplanowych postaci schyłku opryczniny. Był trzykrotnie żonaty, przy czym dwie pierwsze żony rozkazał zamknąć w klasztorze prawdopodobnie na życzenie ojca. Otaczał się licznymi nałożnicami, a współcześni twierdzili nawet, że dokonywał w tej mierze swoistej wymiany usług z ojcem, ten nie tylko pozwala mu na erotyczne ekscesy, ale także bronił kochanek synowskich przed krążącymi na dworze plotkami, naturalnymi w takich przypadkach. Gdy jedna z nich poskarżyła się carowi, rozkazał rozebrać podejrzane o plotki dworki i wystawić nagie na śnieg na publiczne pośmiewisko. Monarcha widział w swym synu pierworodnym następcę na tronie moskiewskim. Trzecią żoną, Iwana Iwanowicza, była Helena Szerymietiewa. W czasie opisywanych niżej wypadków znajdowała się w ciąży. Podobno Iwan IV zastał ją kiedyś w pałacu w mocno niekompletnym stroju. Oburzony wywołał awanturę, w czasie której wymierzył synowej tak silny cios, że następnej nocy poroniła, wydając na świat martwe dziecko.